Rozdział dwudziesty. Pięć postaci wędrowało powoli przez pustynny krajobraz. Był po części matowo szary, po części matowo brązowy. Reszta wyglądała jeszcze mniej ciekawie. Całość sprawiała wrażenie wyschniętego bagna, wyjałowionego z wszelkiej roślinności i pokrytego grubą warstwą pyłu. Panowało przenikliwe Zimno. Zafot szedł przez siebie wyraźnie załamany. Oderwał się od reszty i wkrótce zniknął za wzgórkiem. Wiatr kłuł Artura w oczy i uszy, a za stałe rozrzedzone powietrze dławiło krytań. Najbardziej podrażniony był jednak jego umysł. Fantastyczne, zaczął i usłyszał jak własny głos turkoczy mu w uszach. W tutejszej rozrzedzonej atmosferze dźwięk bardzo źle się rozchodził. Zmętna dziura, gdyby ktoś mnie pytał, orzekł Ford. Lepiej bym się bawił w kocim sraczu. Poczuł, jak rośnie w nim złość. Czy ze wszystkich planet, wszystkich systemów słonecznych w całej galaktyce, w tym wielu dzikich, egzotycznych i tętniących życiem, musiało go rzucić akurat na takie wysypisko śmieci? Do tego po piętnastu latach tułaczki? Nigdzie nie było widać nawet budki z hot dogami. Schylił się i podniósł kawał zimnej skały, ale nie leżało pod nią nic, co byłoby warte pokonywania tysięcy lat świetlnych. Coś ty, zaoponował Artur. Nie rozumiesz, że pierwszy raz stoję na powierzchni innej planety? Jestem w zupełnie obcym świecie. No, choć trochę szkoda, że to akurat taka hałda gruzu. Trillian objęła się ramionami. Wzdrygnęła się i zmarszczyła czoło. Mogłaby przysiąc, że właśnie zauważyła kątem oka prawie niewidoczny, nagły ruch. Ale kiedy spojrzała w tym kierunku, zobaczyła jedynie sto metrów w tyle statek. Cichy i zamarły, jak w letargu. Odetchnęła, ujrzawszy chwilę potem Zafoda, który pojawił się na szczycie wzniesienia i gestami wzywał ich do siebie. Wydawał się podniecony, lecz z powodu rozrzedzonej atmosfery i wiatru nie mogli zrozumieć, co wykrzykuje. Gdy weszli na zbocze, zobaczyli, że stoją na czymś okrągłym. Był to krater o średnicy około 150 metrów. Brzeg miał usiany czarnymi i czerwonymi grudami. Zatrzymali się, by zbadać jedną z nich. Była wilgotna, w dotyku przypominała gumę. Uzmysłowili sobie z przerażeniem, że jest to świeże mięso kaszalota. Zbliżyli się do zafoda. Spójrzcie, wskazał na wnętrze krateru. W samym środku leżały rozpryśnięte zwłoki kaszalota, który żył zbyt krótko, by zdążyć rozczarować się swym losem. Nastała cisza. Słychać było tylko odgłosy skurczów krtani Trillian. Chyba nie warto robić mu pogrzebu, mruknął Artur, natychmiast żałując swych słów. Chodźcie, zarządził Zafod i zaczął zsuwać się do krateru. Co? Tam na dół? spytała Trillian z bezbrzeżnym niesmakiem. Tak, chodźcie, muszę wam coś pokazać. Już i tak wszystko widzimy, broniła się Trillian. Nie to, coś innego, chodźcie. Nikt się nie poruszył. No szybciej, ponaglił Zafod. Odkryłem wejście. Wejście? spytał Artur z przerażeniem. Do wnętrza planety. Podziemne przejście. Zostało wybite przez uderzenie płetwala i tam jest nasza droga. Tam, gdzie od milionów lat nikt nie postawił stopy. W odchłanie czasu. Marwin znów zaczął szyderczo mruczeć. Zafod zdzielił go pięścią i robot zamilkł. Z lekką odrazą poszli za zafodem w dół krateru, starannie unikając spoglądania na pozostałości po jego niefortunnym twórcy. Życie, melancholijnie stwierdził Marwin, Nienawidź je lub ignoruj, polubić się go nie da. Tam, gdzie uderzył wieloryb, grunt zapadł się, odkrywając sieć przejść i sztolni, zasypanych teraz gruzem i wnętrznościami. Zafot zaczął odsłaniać wejście do jednego z tuneli. Marwin robił to jednak znacznie szybciej. Z ciemnej głębi wionęło wilgocią i chłodem. Zafot skierował do wnętrza światło latarki, ale w mroku pełnym kurzu niewiele było widać. Zgodnie z legendą, powiedział, margrabiańczycy mieszkali przez większą część życia pod ziemią. Dlaczego? zapytał Artur. Powierzchnia była zanieczyszczona czy przeludniona? Myślę, że nie. Chyba po prostu niezbyt im się podobała. Na pewno wiesz, co robisz? Zapytała Trillian nerwowo, spoglądając w ciemność. Raz już przecież zostaliśmy zaatakowani, nie? Słuchaj, mała, zapewniam cię, że żyjąca na tej planecie populacja wynosi zero plus my czworo. Weź się w garść i daj nam w końcu wejść. Hej, ziemiaku! Arturze. — Poprawił Artur. — No, być może. — Zatrzymaj przy sobie robota i, że tak powiem, przypilnuj wejścia. Zgoda? Mam go pilnować? Przed kim? Przecież właśnie powiedziałeś, że nikogo tu nie ma. — No, tak po prostu dla bezpieczeństwa, dobrze? — Czy jego, twojego czy mojego? — Dobry z ciebie, chłopak. Idziemy. Zafod wpełzł w tunel. Trillian i Ford ruszyli za nim. Mam nadzieję, że serdecznie tego pożałujecie, narzekał Artur. Nie ma obawy, zapewnił Marwin. Pożałują. W kilka chwil wszyscy troje zniknęli. Artur obrażony tupał dookoła, ale zaraz zdecydował, że wielorybi cmentarz nie jest zbyt odpowiednim miejscem do tupania. Marwin przez chwilę ponuro go obserwował, potem się wyłączył. Zafod maszerował szybko. Był zdenerwowany jak gniazdo os i próbował to ukryć, idąc dalej, jakby miał cel. Kierował światło latarki to tu, to tam. Pokryte ciemnymi kafelkami ściany były zimne w dotyku. W powietrzu wisiał ciężki zapach stęchlizny. A nie mówiłem, stwierdził po chwili. Niezamieszkana planeta Margratea. Stąpał dalej przez brud i gruz zaśmiecający wykafelkowaną podłogę. Trillian przypominało to metro w Londynie, tyle że tu nie było aż tak brudno. W pewnych odstępach ciemne kafelki na ścianach ustępowały miejsca wielkim mozaikom, prostym, kanciastym wzorom w jaskrawych kolorach. Trillian zatrzymała się i obejrzała sobie dokładnie jedną z nich. Nie dopatrzyła się jednak żadnego sensu. Zafot, nie wiesz, co to za dziwne symbole? No, po prostu jakieś dziwne symbole, rzucił Zafot, obejrzawszy się mimochodem. Trillian wzruszyła ramionami i pośpieszyła za nim. W pewnych odstępach pojawiały się z lewa i prawa drzwi prowadzące do małych pomieszczeń. Ford odkrył, że są zapchane porzuconymi komputerami. Zaciągnął Bibli Broksa do jednego z nich, by pokazać mu znalezisko Trillian weszła za nimi No więc twierdzisz, że to Margratea? Oczywiście, odparł Zafot Poza tym słyszeliśmy głos, nie? No, w porządku, kupuję, że to Margratea, na razie Jak dotychczas nie zdradziłeś jednak ani jednym słowem Skąd na galaktykę wiedziałeś, gdzie ją znaleźć? No, na pewno nie z Atlasu Nieba Badania, archiwa rządowe, detektywistyczna dłubanina, kilka szczęśliwych hipotez proste. A potem ukradłeś serce ze złota, by polecieć jej szukać. Ukradłem je, by szukać wielu rzeczy. Wielu? Ford był zaskoczony. Na przykład czego? Nie wiem. Co proszę? Nie wiem, czego szukam. Dlaczego? Bo, bo myślę, że gdybym wiedział, to nie byłbym w stanie tego szukać. Oszalałeś? To możliwość, której jeszcze całkiem nie wykluczyłem, spokojnie stwierdził Zafod. Wiem o sobie tylko tyle, ile może dowiedzieć się mój rozum w zależności od jego aktualnego stanu. Aktualnie zaś nie jest w zbyt dobrej kondycji. Przez długi czas nikt nie powiedział słowa. Ford popatrzył na Zafoda z nagłą obawą. Słuchaj, przyjacielu. Jeśli chcesz przez to... zaczął w końcu. Poczekaj, coś ci powiem, przerwał Zafot. Kręcę się tu i tam, nie? Nachodzi mnie chęć, by coś zrobić i... Hej, czemu nie? Robię to. Wbijam sobie do głowy, że zostanę prezydentem galaktyki i po prostu nim zostaję. To całkiem łatwe. Decyduję się ukraść statek, znaleźć T i wszystko idzie jak po maśle. Oczywiście, że się zastanawiam, jak najlepiej przeprowadzić to, co zamierzam. Pewnie. Ale wszystko zawsze się udaje. To tak, jakby mieć ciągle ważną kartę kredytową Banku Galaktycznego, choć nigdy nie uzupełnia się konta. Za każdym razem, gdy biorę wdech i próbuję rozgryźć, dlaczego zachciało mi się zrobić to czy tamto, w jaki sposób udało mi się znaleźć rozwiązanie, odczuwam niesamowicie silną chęć, by przestać się nad tym zastanawiać. Tak jak w tej chwili. Mówienie o tym kosztuje mnie sporo wysiłku. Zapanowało milczenie. Po pewnym czasie Zafot z posępną miną kontynuował. Ostatniej nocy znów łamałem sobie nad tym głowę. Nad faktem, że część mojego rozumu najwidoczniej niezbyt dobrze funkcjonuje. Potem przyszło mi na myśl, że może ktoś inny używa moich mózgów do generowania dobrych pomysłów, nic mi o tym nie mówiąc. Połączyłem te pomysły i doszedłem do wniosku, że ktoś musiał zablokować część mojego umysłu, co by tłumaczyło, dlaczego nie mogę go w pełni wykorzystać. Zadałem sobie pytanie, czy istnieje jakiś sposób, by to sprawdzić. Zszedłem do naszego ambulatorium pokładowego i podłączyłem się do elektroencefalografu. Przeprowadziłem na obu głowach każde ważniejsze badanie. Powtórzyłem wszystkie, które musiałem dać sobie zrobić oficjalnym lekarzom rządu, zanim można było zatwierdzić moją nominację na prezydenta. Nie wykazały niczego. Przynajmniej nic nieoczekiwanego. Powiedziały mi, że jestem cwany, pełen fantazji, nieobowiązkowy, że nie można na mnie liczyć, że jestem ekstrawertykiem. Nic, czego nie można by się bez tego domyślić. Żadnych innych anomalii. Zabrałem się więc do zupełnie przypadkowego wymyślania nowych badań. Dalej nic. Potem próbowałem dla porównania nałożyć wyniki z jednej głowy na wyniki z drugiej. Ciągle jeszcze nic. Następnie się wkurzyłem, bo nie zamierzałem uwierzyć, że to zwykła paranoja. Na koniec, po tym uznałbym się za pokonanego, wziąłem nałożone na siebie obrazy i obejrzałem je przez filtr zieleni. Pamiętasz, że w dzieciństwie byłem przesądny na punkcie zieleni? Chciałem wtedy zostać pilotem statku rozpoznania handlowego. Ford skinął głową. I wtedy zobaczyłem, widoczne jak słońce w bezchmurny dzień. Całe pola w centralnych częściach obu mózgów są połączone jedynie między sobą i z niczym więcej. Jakiś łobuz wypalił wszystkie synapsy i elektronicznie poraził płaty obu muszczków. Ford gapił się na niego osłupiały. Trillian zbladła. Ktoś zrobił ci coś takiego? Wyszeptał Ford. Tak. Czy podejrzewasz kto albo dlaczego? Dlaczego? No, mogę tylko przypuszczać. Wiem jednak, kim był ten drań. Wiesz... Skąd wiesz? Ponieważ w zniszczonych synapsach wypalił swe inicjały. Zostawił je tam, by mnie znalazł. Ford wpatrywał się w niego pełen przerażenia. Czuł, jakby po ciele chodziły mu mrówki. Inicjały? Wypalone w twoim mózgu? Tak. No i? Jakie na Boga? Zafod, milcząc, patrzył na niego przez chwilę. Potem odwrócił wzrok. Cicho powiedział ZB. W tym momencie za ich plecami z hukiem opadły stalowe drzwi, a do komory zaczął wlatywać gaz. Opowiem wam innym razem, wydyszał Zafod. Wszyscy troje zemdleli.